Bajki i baśnie polskie Józef Ignacy Kraszewski Kwiat paproci Od wieków wiecznych wszystkim wiadomo, a szczególnie i starym babusiom, które o tym szeroko, a dużo opowiadają wieczorem przy kominie, gdy się nad nim drzewka jasno palą, i wesoło podczaskują, że nocą świętego Jana, która najkrótsza jest w całym roku, kwitnie paproć. A kto jej kwiatuszek znajdzie, urwie i schowa, to wielkie na ziemi szczęście mieć będzie. Biada zaś cała z tego, że noc ta jest tylko jedna w roku, a taka niezmiernie krótka i paproć w każdym lesie tylko jedna zakwita, a to w takim zakątku, tak ukryta, że nadzwyczajnego trzeba szczęścia, aby na nią trafić. Ci, co się na tych cudowiskach znają, mówią jeszcze i to, że droga do kwiatu bardzo jest trudna i niebezpieczna. Że tam różne strachy przeszkadzają, bronią, nie dopuszczają i nadzwyczajnej odwagi potrzeba, aby zdobyć ten kwiat. Dalej jeszcze powiadają. Że sam kwiatek w początku rozeznać trudno, bo się wydaje maleńki, brzydki, niepozorny, a dopiero urwany przemienia się w cudownej piękności i jasności kielich. Że to tak trudno dojść do tego kwiatuszka i łapić go, że mało kto go oglądał, a starzy ludzie wiedzą o nim tylko z posłuchów, więc każdy rozpowiada inaczej i swojego coś dorzuca. Ale to przecież pewna, że nocą świętojańską on kwitnie. Krótko, póki kury nie zapieją, a kto go zerwie, ten już mieć będzie, co chce, chce. Pomyśli tedy sobie choćby najcudowniejszą rzecz. Ziści mu się wnet. Wiadomo także, iż tylko młody może ten kwiat dostać i to rękami czystymi. Stary człowiek, choćby nań trafił, to mu się w palcach w próchno rozsypie. Tak ludzie bają, a w każdej baśni jest ziarenko prawdy, choć obwijają ludzie w różne szmatki to jąderko, że często go dopatrzeć trudno, ale takie ono jest. I z tym kwiatkiem to jedna pewna, że on nocą świętego Jana zakwita. Pewnego czasu był sobie chłopak któremu na imię było Jacuś. A we wsi przezywali go ciekawym, bo zawsze szperał, szukał, słuchał, a co było najtrudniej dostać, on się najgoręcej do tego garnął. Taką już miał naturę. Co pod nogami znalazł, po co tylko ręką było sięgnąć, to sobie lekceważył. I za nic miał. A o co się musiał dobijać, karku nadłamać, najwięcej mu smakowało. Trafiło się wtedy raz, że gdy wieczorem przy ogniu siedzieli, a on sobie kij kozikiem wyżynał, chcąc koniecznie psią głowę na nim posadzić, stara Niemczycha, baba okrutnie rozumna, która po świecie bywała i znała wszystko, poczęła opowiadać o tym kwiecie paproci. Ciekawy jacuś słuchał i tak się zasłuchał, że aż mu kij z rąk wypadł, a kozikiem sobie o palców nie pozarzynał. Dziemczycha o kwiecie paproci opowiadała tak, jakby go sama na żywe oczy widziała, choć po jej łachmanach szczęścia nie było znać. Gdy skończyła, ja coś powiedział sobie, niech się dzieje, co chce, a ja ten kwiat, ten dostać muszę. Dostanę go, bo człowiek, kiedy chce mocno, a powie sobie, że musi to być, zawsze w końcu na swoim postawi.” Jacuś to często powtarzał i takie miał głupie przekonanie. Tuż pod wioską, w której stała chata rodzicieli Jacusia z ogrodem i polem, był niedaleko las, a pod nim właśnie obchodzono sobótki. Ognie palono w noc świętojańską. Powiedział sobie Jacuś, gdy drudzy będą przez ogień skakali i łydki sobie parzyli, pójdę w las, znajdę ten kwiat paproci. Nie uda mi się jednego roku, pójdę na drugi, na trzeci i będę chodził do puty, aż go wyszukam i zdobędę. Przez kilka miesięcy potem czekał. Czekał na tę noc i o niczym nie myślał tylko o tym. Czas mu się strasznie długi wydawał. Na ostatek nadszedł dzień, zbliżyła się noc, który ją tak bardzo wyglądał. Ze wsi Wszystka Młodzież się wysypała Ognie palić, skakać, śpiewać I zabawiać się Jaduś się umył Czysto Wdział koszulinę białą Pasik czerwony, nowy Łapcie lipowe, nienoszone Czapeczkę z pawim piórkiem I jak tylko pora nadeszła A zmrok zapadł Szmyrgnął do lasu Las stał czarny, głuchy nad nim noc ciemna z mrugającymi gwiazdkami, które świeciły, ale tylko sobie, bo z nich ziemi nie było pożytku. Znał ja coś dobrze drogę w głąb lasu, po dniu, i jaką ona bywała w poprzedni czas. Teraz, gdy się zapuścił w głąb, osobliwsza rzecz nie mógł ani wiadomej drogi znaleźć, ani drzew rozpoznać. Wszystko było jakieś inne, Pnie drzew zrobiły się ogromnie grube, powalone na ziemię, kłody powyrastały tak, że ani ich obejść, ani przez nie przeleść. Krzaki się znalazły gęste, a kolące, jakich tu nigdy nie bywało, pokrzywy piekły, osty kąsały. Ciemno choć oczy wykol, a wśród tych mroków gęstych coraz to zaświeci para oczu jakichś i patrzą na niego, jakby go zjeść chciały. Kamienią się żółto, zielono, czerwono, biało i nagle migną i gasną. Oczu tych na prawo, na lewo, w dole, na górze pokazywało się mnóstwo, ale jacuś się ich nie ulągł. Wiedział, że one go tylko nastraszyć chciały i pomrukiwał, że to strachy na lachy. Szedł dalej, ale co to była za ciężka sprawa z tym chodem, to mu kłoda drogę zawaliła, to on przez nią się przewalił. Drapie się, drapie, a gdy na wierzchy w lasu i ma się spuścić, patrzy, a ona się zrobiła taka mała, że mógł ją nogą przestąpić. Dalej stoi na drodze sosna. W górze końca jej nie ma, dołem pień jak wieża gruby. Idzie koło niego, idzie, a gdy opszedł, patrzy, a to patyk, taki cienki, że go na kij wyłamać by można. Zrozumiał wtedy, że to wszystko było zwodnictwo nieczystej siły. Potem stanęły na drodze gąszcze takie, że ani palca przecisnąć. Ale Jacuś, jak się rzucił, pchnął, zamachnął, zdusił je, zmiętosił, połamał i przedar się szczęśliwie. Idzie aż moczar i błoto. Obejść ani sposób, spróbował nogą grzęźnie, że ani dna dostać. Gdzie niegdzie kępiny wystają, więc on z kępy na kępę co stąpi, na którą to mu się ona spod stupy wysuwa. Ale jak począł biec, dostał się na drugą stronę błota. Patrzy za siebie, aż kępiny wyglądają, gdyby ludzkie głowy z błota i śmieją się. Dalej już, choć klęto i bez drogi, szło mu się łatwiej. Tylko się tak obłąkał, że gdyby mu przyszło powiedzieć, którędy nazad do wsi, już by nie umiał rozpoznać, w której stronie leżała. Wtem patrzy, przed nim ogromny krzak paproci, ale taki jak dąb najstarszy. A na jednym liściu jego u spodu świeci się, gdyby brylant, kwiatuszek, jak przylepiony. Pięć w nim listków złotych, w środku zaś oko śmiejące się, a tak obracające ciągle jak młyńskie koło. Jadzusiowi serce uderzyło. Rękę wyciągnął i już miał pochwycić kwiat, gdy nie wiedzieć skąd jak kogut zapiał. Kwiatek otworzył wielkie oko, błysnął nim i... zgasnął. Śmiechy się tylko dały słyszeć dokoła, ale czy to liście szemrały tak? Czy się coś śmiało? Czy żaby skrzeczały? Tego jacuś rozpoznać nie mógł, bo mu się w głowie zawieruszyło. Zaszumiało? Nogi jakby kto podciął i zwalił się na ziemię. Potem już nie wiedział, co się z nim stało, aż się znalazł w chacie, na pościeli. A matka płacząc, mówiła mu, że szukając go po lesie, nad półżywego znalazła. Ja coś sobie teraz wszystko dobrze przypomniał, ale do niczego się nie przyznał. Wstyd mu było. Powiedział sobie tylko, że na tym nie koniec. Przyjdzie drugi święty Jan. Zobaczymy. Przez cały rok tylko o tym dumał. Ale żeby się ludzie z niego nie naśmiewali, nikomu nic nie mówił. Znowu tedy umył się czysto, koszulę włożył białą, pasik czerwony, łapcie lipowe nienoszone i gdy drudzy do ogni szli, on w las. Myślał, że znowu mu przyjdzie się przedzierać jak pierwszym razem, aż ten sam las i ta sama droga zrobiły się zupełnie inną. Wysmukłe sosny i dęby stały porozstawiane szeroko na gałym polu kamieniami posianym. Od jednego drzewa do drugiego iść było potrzeba, iść i choć zdawało się tuż blisko, nie mógł dojść, jakby uciekały od niego, a kamienie ogromne mchem całe porosły, śliskie, choć leżały nieruchome, jakby z ziemi wyrastały. Pomiędzy nimi paproci stało różnej, małej, dużej, jak zasiał, ale kwiatu na żadnej. Z początku paproci było po kostki, potem do kolan, aż w pas, dalej po szyję i utonął w niej nareszcie, bo go przerosła. Szumiało w niej jak na morzu, a w szumie niby śmiech słychać było, niby jęk i płacze. Na którą nogą stąpił syczała, którą ręką pochwycił, jakby z niej krew ciekła. Zdawało mu się, że szedł rok cały. Tak długą wydawała mu się ta droga. Kwiatu nigdzie. Nie zawrócił się jednak i nie stracił serca, a szedł dalej. Na ostatek patrzy, świeci z dala. Ten sam kwiatek. Pięć listków złotych dookoła. W pośrodku oko się obraca jak młyn. Ja coś podbiegł, rękę wyciągnął znowu kury zapiały i znikło widzenie. Ale już teraz nie padł, ani nie omdlał, tylko siadł na kamieniu. Z początku na łzy mu się zbierało, potem gniew w sercu poczuł i zburzyło się w nim wszystko. To trzech razy sztuka, zawołał z gniewem. A że zmęczonym się poczuł, położył się między kamienie na mchu i zasnął. Ledwie oczy zmrużył, gdy mu się marzyć poczęło. Patrzy, stoi przed nim kwiatek o listkach pięciu z oczkiem pośrodku i śmieje się. A co? Masz już dosyć? Mówi do niego. Będziesz ty mnie prześladował? Co mraz powiedział, to się musi stać, mruknął Jacuś. Na tym nie koniec, będę cię miał. Jeden listek kwiatka przedłużył się, jak języczek i Jacusiowi się wydawało, jakby mu na przekorę się pokazał. Potem znikło wszystko i spał snem twardym aż do rana. Gdy się obudził, znalazł się w znajomym miejscu na skraju lasu niedaleko od wioski i sam nie wiedział już, czy to, co wczoraj było, snem miał zwać czy jawą. Powróciwszy do chaty, zmęczonym się tylko czuł tak, że położyć się musiał i Matuś mówiła mu, że wyglądał jak z zdjęty. Przez cały rok, nic nie mówiąc nikomu, myślał ciągle, jakby tego dokazać, żeby kwiat dostać. Nie mógł jednak nic wydumać, trzeba było spuścić się na szczęście swoje i na dole lub nie dole. Wieczorem znowu koszulę widział białą, pasik czerwony, łapcie nienoszone i choć go matka nie puszczała, jak tylko ściemniało po biegu do lasu. Stała się znowu inna rzecz. Las był taki, jak zawsze. Po spolitych dni. Nic się już w nim nie mieniło. Ścieżki i drzewa były znajome, żadnego cudowiska nie spotykał, a paproci nigdzie ani na lekarstwo. Ale lżej mu było wiadomymi ścieżkami dostać się daleko, daleko w gąszcze, gdzie pamiętał dobrze, że paprocie rosły. Znalazł je na miejscu, i nóż w nich grzebać, ale kwiatu nigdzie ani śladu. Po jednych łaziły robaki, na drugich spały gąsienice, innych liście były poschłe. Już miał jacuś z rozpaczy porzucić daremne szukanie, gdy tuż pod nogami zobaczył kwiatek. Pięć listków miał złotych, a w środku oko śmiejące. Wyciągnął rękę i pochwycił go. Zapiekło go jak ogniem a nie rzucił, trzymał mocno. Kwiat w oczach rosnąć mu poczynał, a taką jasność miał, że ja coś musiał powieki przymknąć, bo go oślepiała. Wcisnął go zaraz za pazuchę, pod lewą rękę, na serce. Wtem głos się odezwał do niego. Wziąłeś mnie? Szczęście to twoje, ale pamiętaj o tym, że kto mnie ma, ten wszystko może co chce. Tylko z nikim i nigdy swoim szczęściem dzielić mu się nie wolno. Jacusiowi tak się w głowie z wielkiej radości zaćmiło, że niewiele na ten głos zważał. A co mi tam? Rzekł w duchu. Byle mnie na świecie dobrze było. Począł zaraz, że mu ów kwiat do ciała przylgnął i w serce zapuścił korzonki. Ucieszył się z tego bardzo, bo się nie obawiał, że mu ucieknie albo mu go odbiorą. Z czapeczką na bakier podśpiewując powracał nazad. Droga przed nim świeciła jak pas srebrny. Drzewa się ustępowały, krzaki odchylały, kwiaty, które mijał, kłaniały mu się do ziemi. Z głową podniesioną stąpał i tylko roił, czego ma żądać. Zachciał mu się naprzód pałacu wioski ogromnej, służby licznej i strasznego państwa. No i ledwie o tym pomyślał, gdy znalazł się u kraju lasu, ale w okolicy zupełnie mu nieznanej. Spojrzawszy sam na siebie, poznać się nie mógł. Ubrany był w suknię z najprzedniejszej sajety, Buty miał na nogach ze złotymi podkówkami, pas sadzony, koszule z najcieńszego śląskiego płótna. Tuż stał powóz, konich białych sześć, w chomontach pozłocistych. Służba w galonach, na rękę mu podał, kłaniając się, wsadził do karety i wio. Jacuś nie wątpił, że do pałacu go wiozą. Jakoż tak się stało. W mgnieniu oka powóz był na ganku, na którym służba liczna czekała. Tylko ani znajomego nikogo, ani przyjaciela. Twarze wszystkie nieznane, osobliwe, jakby przestraszone i pełne trwogi. Miało za to na co patrzeć, wszedłszy do środka. Strach, co to był za przepych i jaki dostatek. Tylko pta się go mleka brakło. No, będę teraz używał, mówi Jacuś i opatrzywszy kąty wszystkie, naprzód poszedł do łóżka, bo go sen brał po tej nocy pracowitej. W puchu jak legł na bieliźnie cieniuśki, przykrywszy się kołdą jedwabną i gdy usnął, sam nie wiedział, ile godzin tam przeleżał. Obudził się, gdy mu się strasznie jeść zachciało. Stół był zastawiony, gotowy i tak osobliwy, że co ja coś pomyślał, to mu się na półmisku sunęło samo. I jak spał bardzo długo, tak teraz począwszy jeść, a popijać, nie przestał, aż dalej już nie było co wymyślić i smak stracił do jadła. Szedł potem do ogrodu. Cały on był zasadzony takimi drzewami, na których kwiatów było pełno. Razem i owoców. A coraz to nowe odkrywały się widoki. Z jednej strony ogród przypierał do morza, z drugiej do lasu wspaniałego. Środkiem płynęła rzeka. Ja coś chodził, usta otwierał, dziwił się, a najbardziej to mu się wydawało niezrozumiałym, że nigdzie swojej znajomej okolicy, ani tylko lasu, z którego wyszedł, ani wioski dopatrzeć nie mógł. Nie zatęsknił jeszcze za nimi, ale od tak jakoś chciało mu się wiedzieć, gdzie się one podziały. Wokoło otaczał go świat zupełnie jemu obcy, inny, piękny, wspaniały, ale nie swój. Jakoś mu zaczynało być markotno. Na zawołanie jednak, gdy się ludzie zbiegać zaczęli, a kłaniać mu nisko, a co tylko zażądał spełniać i prawić mu takie słodycze, że po nich tylko się było blizywać, ja coś o wsi rodzinnej, o chacie i rodzicach zapomniał. Nazajutrz zaprowadzono go na żądanie do skarbca, gdzie stosami leżało złoto, srebro, diamenty. I takie różne malowane papiery szczególne, za które można było dostać, co dusza zapragnęła, choć były zrobione z prostych gałganków, jak każdy papier inny. Pomyślał sobie Jacuś. Miły Boże, gdybym to ja mógł gaść jedną albo drugą posłać ojcu i matusi, braciom i siostrom, żeby sobie pola przykupili albo chudoby, ale wiedział o tym, że jego szczęście takie było, iż mu się z nikim dzielić, nim nie godziło, bo zaraz by wszystko przepadło. Mój miły Boże, rzekł sobie w duchu, co ja mam się o kogo troszczyć? Albo koniecznie pomagać? Czy to oni rozum mój rąk nie mają? Niechaj każdy sobie idzie i szuka kwiatu, a daje radę, jak może, aby mnie dobrze było. I tak żył sobie jacuś dalej, wymyślając coraz to coś nowego na zabawę. Więc budował coraz nowe pałace, ogród przerabiał, koni si wymieniał na kasztanowate, a karę nabułane. Posprowadzał dziwów z końca świata. Stroił się w złoto i drogie kamienie. Do stołu mu przywozili przysmaki z zamorza Aż w końcu sprzykrzyło mu się wszystko. Więc po pulpetach jadł surową rzepę a po jarząbkach wieprzowy i kartofle. A i to mu się przyjadło, bo głodu nigdy nie znał. Najgorzej z tym było, że nie miał co robić, bo mu nie wypadało ani siekiery wziąć, ani grabi i rydla. Nudzić się zaczynał wściekle. A na to innej rady nie znał, tylko ludzi męczyć, bo mu robiło jakąś taką rozrywkę. A i ta w końcu mu się uprzykrzyła. Upłynął tak rok i drugi, wszystko miał, czego dusza zapragnęła, a szczęście mu się wydawało czasem tak głupie, że mu życie brzydło. Najwięcej go teraz gnębiła tęsknota do wioski swojej, do chaty i rodziców, żeby ich choć zobaczyć, choć dowiedzieć się, co się tam z nimi dzieje. Matkę kochał bardzo, a jak ją wspominał, serce mu się ściskało. Jednego dnia zabrało mu się na odwagę wielką i siadłszy do powozu, pomyślał, aby się znalazł we wsi przed chatą rodziców. Natychmiast konie ruszyły, leciały jak wiatr i nie opatrzył się, gdy zatrzymały się przed znanym mu dobrze podwórkiem. Jacusiowi łzy się z oczu puściły. Wszystko to było takie, jak porzucił przed kilku latami, ale postarzałe a po tych wspaniałościach, do których nawykł, jeszcze mu się nędzniejszym wydawało. Żłób stary przy studni, pieniek, na którym drewka rąbał, wrotka od dziedzińca, dach porosły mchami, drabina przy nim. Stały jak wczoraj. A ludzie? Z chaty wychyliła się stara, przygarbiona niewiasta w zasmolonej koszuli, z obawą spoglądając na powóz, który się przed chatą zatrzymał. Jacuś wysiadł. Spotykając go w podwórku, był stary burek, jeszcze chudszy niż był niegdyś, sierścią najrzoną. Szczekał na niego zajadle, przysiadając na tyle i ani myślał poznać. Jacuś postąpił ku chacie, w progu jej, wsparta o uszak drzwi, stała matka, wlepiając w niego oczy. Ale i ta nie zdawała się w nim swojego rodzonego domyślać. Jatusiowi serce biło wzruszeniem wielkim. – Matuś! – zawołał. – Tatoć ja, wasz Jacek! Na głos ten drgnęła staruszka. Oczy zaczerwienione od dymu i płaczu skierowała ku niemu i stała oniemiała. Potrząsnęła potem głową. Jacuś, wolne żarty, jaśnie panie, tamtego już na świecie nie ma. Gdyby żył ktoś by przecież przez laty tyle do biednych rodziców się zgłosił. A gdyby jak wy wszystko opływał, z głodu nie dałby im umrzeć. Pokiwała głową i uśmiechnęła się szydersko. Dzie tam, dzie tam, rzekła. Jacuś mój miał serce poczciwe i nie chciałby nawet szczęścia, z którym by się nie mógł podzielić ze swoimi. Zasromął się mocno Jacuś, oczy spuścił. Kieszenie miał tenkie złota, ale co ręką sięgnął, ażby gaście go jego rzucić w fartuch matce, to strach go brał wszystko razem utracić. I stał tak, stał upokorzony, a staruszka na niego spoglądała. Poza nią zbierało się rodzeństwo, pokazała się głowa ojca, Jatusiowi serce miękło. Ale jak spojrzał na swój powóz konie ludzi, a pomyślał o pałacu, znowu stwardniało. I czuł, że kwiat paproci leżał na nim jak pancerz żelazny. Odwrócił się od starej matki, nie mówiąc słowa, nie patrząc wolnym krokiem poszedł, słysząc tylko za sobą wściekłe ujadanie burka. Siadł do powozu i kazał jechać na powrót do raju. Ale co się w nim i z nim działo, tego żaden język nie wypowie. Żadne pióro nie opisze. Słowa starej matki, że nie ma szczęścia dla człowieka, jeżeli się z nim dzielić nie może, brzmiały mu w uszach jak przekleństwo. Powróciwszy do pałacu, kazał kapeli grać, panom swoim tańcować, zostawić stoły, upił się nawet trochę. Kilku ludzi kazało ćwiczyć, ale to wszystko nie pomogło pozostał bardzo markotnym. Przez cały rok, choć jak zwykle we wszystko opływał, w gębie mu czegoś było gorzko, a w sercu jakby kamień dźwigał. Nie mógł w końcu wytrzymać. Po roku znowu pojechał do wsi swojej i chaty. Spojrzał. Wszystko jak było. żłob, pienie, gdach, drabina, wrota i burek z sierścią najeżoną. Ale stara matka nie wyszła. W progu pokazał się w koszulinie najmłodszy brat jego, Maciek. A Matuś gdzie? Zapytał przybyły. Chorzy leżą, rzekł malec, zdychając. A tatuś? Na mogiełkach. Choć Burek mało go zapięty, nie chwytał, wszedł coś do chaty. Stara matka, stękając, leżała w kątku na łóżeczku. Podszedł do niej Jacuś, popatrzyła nań i nie poznała. Mówić jej było trudno, a on o nic pytać nie śmiał. W serce mu się krajało. Już sięgnął do kieszeni, aby złotem sypnąć na ławę, ale dłoń mu się ścisnęła. Strach go paskudny, ogarnął, że własne szczęście utraci. Niegodziwy Jacuś począł mędrkować. Stare już się niewiele na świecie należy, a ja młody. Ona się długo męczyć nie będzie, a przede mną życie, świat, panowanie. I wyrwał się z chaty do powozu, a z nim do pałacu, ale przybywszy tu zamknął się i płakał. Pod żelaznym pancerzem na piersiach, który włożył na nie kwiat paproci, związane i skrępowane budziło się sumienie i gryzło mu wewnątrz serce. Więc kazał kapeli grać, a dwornym skakać. I pić zaczął, aby je zagłuszyć. Chwilami zdawało się, że już go nie słychać, a potem, jak wrzasło, ja coś o mało nie oszalał. Ale na zajutrz i dni następnych, ani na moment nie spoczywając, dużył się ciągle czymś. Latał, jeździł, strzelał, słuchał wrzasków różnych. Jadł, pił, hulał, nic nie pomagało. W uszach ponad wszystkie wrzaski brzmiało Nie ma szczęścia dla człowieka, jeżeli się nim z drugim podzielić nie może Rok nie upłynął, aż ja coś wyschł jak szczypa, wyżółkł jak wosk I w tym swoim dostatku i szczęściu męczył się, nie do zniesienia W końcu po jednej nocy bezsennej, nakładszy złota w kieszenie, kazał się wjeść do chaty Miał to postanowienie, choćby wszystko stracił, a matkę i rodzeństwo poratować. – Niech się już dzieje, co chce, mówił. – Niech ginę. Dłużej z tym robakiem w piersi żyć nie mogę. Stanęły konie przed chatą. Wszystko to było jak przedtem – żłób stary u studni, pieniek, dach, drabina, ale w progu chaty żywej duszy nie było. Jezuś pobiegł do drzwi, stały kołkiem podparte. Zajrzał przez okno, chata była pusta. Wtem żebrak stojący u płota wołać zaczął. A czego tam szukacie, jasne panie? Chata pusta. Wszystko w niej wymarło z biedy, z głodu i choroby. Jakby skamieniało stał ów szczęśliwiec u progu. Stał. Stał. Z mojej winy zginęli oni. W duchu. Niechże i jaginę. Ledwie to rzekł, gdy ziemia się otworzyła i zniknął. A z nim ów nieszczęsny kwiat paproci, którego do dziś już próżno szukać po świecie. Koniec.